Witam Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 364. Ja nazywam się Damian Polchowjaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, a Kary Witam Cię. Dzień dobry, wieczór. A przepraszam, że Ci przerywałem, ale dzień dobry, wieczór wszystkim. Bardzo mi przyjemnie ponownie gościć Fantasmagierii. Cieszę się, że, że znalazłeś czas, bo no, jesteś w znanym świecie koneserem hełm wirtualnych. I oprócz tego, Gogli, że w ogóle będziemy rozmawiać Pana. o grach, Gogli. to... Gogli, tak. To, to, to pomyślałem, że no, musie, muszę Cię zapytać, jak wrażenia, z, w porównaniu szczególnie z, z, z HTC Vive i z, z Oculus Riftem, jak wrażenia po zabawie z PlayStation VR? Wrażenia są różne, kwadratowe i podłożne, <głosy> ale podsumowując, można powiedzieć, że jest pod pewnymi względami jestem bardzo mile zaskoczony, pod pewnymi względami jestem ciut rozczarowany i Wydaje mi się, że idealnym sprzętem do wirtualnej rzeczywistości byłoby połączenie wszystkich tych trzech urządzeń. Już mówię, co mi się w PlayStation VR podoba. Mimo, że teoretycznie to urządzenie z najniższą rozdzielczością obrazu, to mimo wszystko dzięki zastosowaniu takiej, takiego dodatkowego ubersamplingu, to się chyba nazywa, mhm. czy super samplingu, jest tak, że znika, że w zasadzie nie istnieje efekt ten screen door effect, czyli efekt przerw pomiędzy pikselami. Wszystko jest prawdopodobnie możliwe, że też dzięki temu urządzeniu processing unit, czyli temu dodatkowemu tej dodatkowej skrzyneczce, którą podłączamy do PlayStation 4, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze wyglądające i zaskakująco dobrze wyglądające, jeśli się przed chwilą na przykład używało Oculus'a czy czy HTC Vive'a. Obraz ja jest, wydaje mi się, pełniejszy plus, dodatkowo jest tak zwany sweet spot, czyli ten, ten punkt, w którym jakby... Te, cały czas jest ostrość. To w przypadku Oculusa i Viva ten punkt dosyć szybko się zmienia. Czyli na przykład patrzymy w jedno miejsce i spojrzymy w inne i jakby ostrość może zanikać, albo ostrość zanika też w tym widzeniu peryferyjnym, natomiast w przypadku VR ta ostrość jest, wydaje mi się, ciut lepsza. Co jest gorsze? Gorsze jest pole widzenia, field of vision, które... No jest, nie wiem, na jakim poziomie, natomiast na pewno jest mniejsze niż w przypadku Vive'a i, i HTC przepraszam, no, w przypadku Vive i Oculus'a, z tym, że tak naprawdę ten efekt z mniejszego pola widać, jeśli się przed chwilą używało na przykład któregoś z tych dwóch, poprzedni, z tych dwóch poprzednich gogli i założy się PlayStation VR, a tak to człowiek dosyć szybko się przyzwyczaja. Są, są gry, wygodne, które wyglądają zyszałem, lepiej. Nie? Gogle są wygodne, tak, wygodnie się je zakłada, jest zupełnie inny system mocowania okularów niż w przypadku poprzedników wymienionych wcześniej mhm. i ten system bardziej mi odpowiada. Gogle są. Ja ważyłem, zrobiłem takie ważenie wszystkich gogli i one są, one, one są najcięższe, bo ważą w sumie 600 gramów ale ciężar jest... A mnie zaskoczyłeś, że Okulusa się wydaje takie najcięższe, albo Wajwa też było. Wajwa ważą, ważą bodajże 540... Wajwa ważą mniej więcej 540 gramów, Okulusa 440, Gear VR 360. Natomiast... Y Tutaj w przypadku PlayStation VR jest bardzo dobrze rozłożony ciężar, czyli ten ciężar nie spoczywa tylko na przedniej części, jak w przypadku Oculus'a i w przypadku Vive, czyli na tej części goglowej, ale się równo rozkłada na część potyliczną i część czołową. Czyli jakby ten, ten sam, same gogle ważą jakieś 300 gram, i z tyłu to, to jakby ta, ten, ten uchwyt, to co trzyma na, na głowie, też waży około 300 gram. tego sobie, bo dla mnie Mimo, mieszka... że całość. A przepraszam, że Cię na słowo. Chciałem powiedzieć, że, że ten, ta budowa gogli, te, szczególnie właśnie mówisz, że jest ta inna zasada zakładania, umocowania. Yy, gogli na głowie. No to jest dosyć istotne, bo ja niedawno, yy, bo jako, że nadal nie posiadam jakiegoś takiego właśnie zestawu typu właśnie okulisty, tak, tylko profesjonalnego. Więc znowu yy, eksperymentowałem z, z takimi yy, goglami prostymi do telefonów. I zauważyłem, że po prostu jak gogle ci źle siedzą i na przykład yy, ciążą ci na nosie, to po prostu taki dyskomfort, który odczuwasz, jest tak, yy, tak nie, jest po prostu tak nieprzyjemnie, że, że właściwie Yy, wygląda to, że, że, że PlayStation właśnie tak tworząc tego że one właśnie nawet nie dociskają jakiegoś zatworzone, do chyba tak wiszą bardziej one nie? One wiszą przy twarzy, solo. tak jak przyubica mniej więcej. To jest to jest chyba właśnie najlepsze rozwiązanie z tych wszystkich. Yy, że najwygodniejsze, no, tak, tak, tak, yy, tak, to, tak to się tak się jawi. No nie? I właśnie, yy, no miałeś właśnie na głowie te wszystkie i yy, jesteś yy, stanie się zgodzić, że to jest najwygodniejsze rozwiązanie, mimo że one są najcięższe? Ta... Znaczy, najcięższe to naprawdę to jest tylko jakby. Teoretycznie są najcięższe. Mówię, ten ciężar tak się rozkłada, że one wcale się nie wydają najcięższe, wręcz, wręcz, wręcz przeciwnie. Także ich w zasadzie się nie czuję, jak już trzyma na głowie. Jeśli chodzi o sposób zakładania i, i, i trzymania się na głowie, to tak wydaje mi się, że są najwygodniejsze. Nie, nie, nie czułem żadnego dyskomfortu praktycznie. Natomiast te gogle, podobnie jak na przykład GVR, mają problem, przynajmniej w moim przypadku, jeśli chodzi o odprowadzanie powietrza z nosa. To może się wydawać śmieszne, się ale kiedy wydychamy powietrze, kiedy to wydychamy parujemy. powietrze i ono idzie prosto w górę, to często zaparowuje nam Google. I w przypadku PlayStation VR jest tak, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u innych, że... Te zaparowywanie, zwłaszcza, nie wiem, jak, nie wiem, coś ćwiczyłem, coś robiłem, to ono następuje bardzo szybko, więc muszę ściągnąć w przetrzeć ściereczką dołączaną do zestawu i założyć ponownie. I, i, I, to jest, no, to nie jest fajne, bo jednak to zaparowanie powoduje, no, zamglenie całego widoku. I to jest dla mnie jeden z problemów, zdecydowanie, który w PlayStation VR występuje. W przypadku niektórych gier, na przykład, nie wiem, takiego Drive Cluba, który jest symulacją, jazdę samochodem i ogólnie jak takie gry świetnie się sprawdzają w wirtualnej rzeczywistości, to w przypadku drive problemem jest znowu grafika, bo tutaj jednak widać tę niższą rozdzielczość, fakt, że nie ma przerw między pikselami, ale rozdzielczość no, pikselami, które widać, bije po oczach I, i, to, i to jest problem. Z drugiej strony prawdopodobnie będzie to w pewnym stopniu naprawione przez pojawienie się PlayStation Pro, które dzięki swojej zwiększonej mocy będzie w stanie obsłużyć jakby te, te super samplowanie na wyższym poziomie, co spowoduje, że wyświetlana grafika będzie lepsza. Naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością grafiki, także jakby jakością kolorów i oddaniem ich to są chyba w ogóle w przypadku PlayStation VR mam do, do czynienia z innymi szkłami niż w przypadku Oculusa i Vive'a, droższymi szkłami, które najwyraźniej też są cięższe, ale wydaje się, że jakby mhm. postawienie na takie rozwiązanie było strzałem w dziesiątkę, ponieważ naprawdę, jeśli gra jest, nie wiem, no, jeśli stoją za, za nią dobrzy twórcy, to ona będzie dobrze wyglądać i w przypadku niektórych pozycji, na przykład Batman wygląda bardzo dobrze. No właśnie, bo tam e, razem z e, zestawem jest tam włączony demo e dysk z, z, z demami. Zastanawiam się po prostu, czy tam czy w ogóle jakieś takie pełne gry wyszły i yy, yy, yy, czy dużo na przykład gier wykorzystuje yy, na przykład oba kontrolery Move, bo w ogóle kontrolery Move, <śmiech> jeszcze niedawno mogę się za parę, za parę euro kupić yy, sztukę, to teraz te ceny poszybowały w górę strasznie, że teraz na do 40 euro i więcej, ale właśnie te dema, one są, to są takie dema, które byś porównał do, do tylko takich technologicznych smaczków, które mają ci zaprezentować, czym jest ten VR, czy to jest czy to są demo na przykład pełnych gier, gdzie po prostu wiesz, okej, okay, zagrałem w to demo i, i sięgam do kieszeni kupuję, bo chcę zobaczyć pełną grę. Czy w ogóle można mówić o tym, że tam są jakieś pełne gry? Bo ja rozumiem, że na przykład ten I e Walkiria, nie wiem, czy jak jest, na tej, na, na, na, jest. Tym, na tej płycie. O, jest. Czy na przykład Batman jest? Nie ma, ten, nie ma właśnie, bo jakie są te prawdziwe gry Ja nie mówię, że to wiesz 8-10 godzinne doświadczenia ale na przykład czy jest coś takiego, co, to, yy, co ma demo, a później na przykład się, że okay, jest jakaś godzina czy dwugodzina gra z tego. Czy to jest na razie wszystko takie techniczne, yy, taki, to są bardziej techniczne demo, bardziej pokazujące no, czy ci, jak to, jak to wszystko działa. Gier jest całkiem sporo, gier takich o dużym budżecie. No ma, jest ten EVE Valkyrie, którego niestety demo jest yy, powiedzmy może nie zniechęcające do gry, ale nie pokazujące w zasadzie nic, ponieważ demo trwa jakieś 3 minuty i się wyłącza i trzeba cały dysk, znaczy ono się wyłącza tak, że wychodzi do, do menu i ponownie trzeba je wczytać. Dobrze, no, że nie rysuje płyty i wiesz, że tylko raz możesz zagrać. To jest totalnie dziwnym rozwiązaniem. Ogólnie jakby pod względem yy, przyje, przyjazności dla użytkownika, to te, ta płyta demo, czy też yy, plik demo, bo można też go pobrać sobie, jest dosyć średni yy, i tam yy, no i dla mnie przede wszystkim PlayStation VR warto kupić, nawet za taką dużą cenę, z powodu jednej gry, której jestem fanem totalnym, czyli Rez. A, właśnie. Wyszedł Rez i Rez wygląda tak, że ma się wrażenie, że ta gra powinna od początku być w wirtualnej rzeczywistości i, i gra się w niego wyśmienicie i, i doznanie bycia w tym pulsującym pulsującym rytmem w świecie i, i latania z tym naszym awatarem i strzelania do wszystkiego w rytm y, muzyki takiej po, powiedzmy y, drum and bass czy techno jest, jest niesamowite i ja jakby Reza kocham miłością Pełną od momentu, kiedy tę grę odpaliłem po raz pierwszy na Dreamcastie, później kupiłem na PlayStation 2, później grałem na Xbox Live Arcade. Teraz jest teraz w wersji, no takiej chyba ostatecznej. Nie wiem, czy może, można czy go polepszyć. Zastanawiam się, czy oprócz tego, bo masz ten hełm, prawda? Masz te wszystkie gadżety. Z tego, co, co widziałem, to chyba po prostu głową sterujesz, tak? Nic, nic tam jakoś kontrolerem chyba nie robisz. Może nie, kontro kontrolerem możesz sobie... Znaczy, głową się obracasz, natomiast kontrolerem możesz celować. To jest jakby... Aha, to, są, to są ja miałem rzeczy. takie wrażenie, że, że w ogóle po prostu jest... Głowa to jest celownik, który... Nie, nie, to by wszystko. było, wydaje mi się, za trudne. Byś musiał machać. tak. Także jest sterowanie. Znaczy, wiem, są chyba dwa sposoby sterowania. Jest za pomocą pada, drugi za pomocą kontrolerów move. Ja grałem za pomocą pada, bo było napisane, że dla, jakby na początku jest jest to polecane i, i, i grało mi się bardzo swobodnie. w Wiesz ogóle... co powinni a propos tej premiery, znaczy wraz z tą premierą Reza Wirtualnej Rzeczywistości wskrzesić te wszystkie dodatkowe gadżety, które się znaczy, zakładało... tam był jeden gadżet, wsiadało... czyli taki, taki Transvibrator, czyli takie urządzenie, które się które wibrowało wraz... Ale z. to się siadało z, na tym, rytm... czy to jakoś no Się siadało, czy No czy wiesz, można, można było usiąść, można było sobie gdzieś włożyć, panie <laughs> mogły sobie Było Popularne w Japonii, tak. tak. Znaczy nie tylko w Japonii, gdzieś widziałem w ogóle jakby długi zapis takiej sesji, w której chłopak grała, a dziewczyna trzymała ten transwibrator w no, wiadomym to jest miejscu prawdziwy i, kopowy... i, i było jej bardzo dobrze wtedy, tak? Więc... To jest prawdziwy taki kanapowy kop. Taki nie wiem, czy Koop, czy, czy ale czy, czy tryb... Znaczy, bo, właśnie taki tryb współpracy, taki, że jedna osoba po prostu tylko czerpie przyjemność. I, mm -hmm. i, ewentualnie... I myślę, że, że przez to, że na przykład nie wiem, PlayStation no, ma tą przewagę, jeśli chodzi o, o liczbę sprzętów, które są w stanie y, no, dużo tańsze dużo tańsze gogle uruchomić znaczy zaprezentować jakby szerszej publiczności czy, czy PlayStation jest po prostu na takim można powiedzieć że, że jest na wygranej pozycji że właściwie jeśli teraz tylko pojawią się ciekawe gry i tak to, dalej to to Oculus i, i Vive no mają, mają duży problem nie sądzę że miały duży problem ponieważ są urządzenia przeznaczone jednak dla innego odbiorcy Sony stoi teraz na takie takiej awangardy, for poczty udostępniania wirtualnej rzeczywistości dla mas, tak można powiedzieć. Aha. I Natomiast zarówno Oculus, a, a szczególnie HTC Vive, to będzie sprzęt nadal dla tych osób, które szukają najbardziej powiedzmy wyszukanych technicznie i, i, i rozbudowanych technicznie metod interakcji z wirtualnym światem, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, sposób na sterowanie zaproponowany przez PlayStation VR, czyli za pomocą kontrolerów Move chodzi o, o jakby te, te wrażenia z, z posiadania dwóch wirtualnych rąk. W porównaniu do kontrolerów wajwowych, e, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest tak jak, no te, e, tak, tak, tak. To, jest, to jest, jakby to jest jedna z podstawowych wad tutaj PlayStation VR, jest, jest mały zakres, e, jakby o, czy też mały obszar, jaki jest obejmowany przez kamerę przez co śledzenie ruchu jest po prostu słabe. W zasadzie ogranicza się to albo do gier, w których siedzimy w miejscu i tam wymachujemy rę rękoma, albo stoimy, jak w przypadku Batmana. Batman oferuje pozycję stojącą lub siedzącą, ale oczywiście, jako że Batman stoi, a siedział tylko po złamaniu kręgosłupa przez, przez Bane'a, to, to, to postanowiłem stać. I w przypadku Batmana, no, nie, wystarczy zrobić, na przykład na początku stoimy na, na dachu budynku, za nami jest ten reflektor, który oświetla księżyc, żeby, czy też niebo, żeby przywołać symbol, symbol człowieka, nie -taperza. I możemy spojrzeć w dół ulicy, tylko tak naprawdę, jak wykonamy kroki, spróbujemy na tą oprzeć się o, to, o tę wirtualną barierkę i popatrzeć w dół, to od razu się pojawia napis, że wyszliśmy z obszaru, który jest śledzony. I, I imersja siada całkowicie. Tak. A Możemy jest, wykonać a, a... krok do tyłu, może pół kroku w bok, czy pół kroku w lewo, ale tak naprawdę jest to. Y, gra całkowicie statyczna. I to właśnie, jest bo pograłeś problem. tego Batmana, to jest, ale to Batmana jest. Skończyłem, tylko... skończyłem Batmana. A to jest cała gra w ogóle Batman. Tak, to jest cała gra i to jest bardzo sympatyczna. Króciutka to jest y, gra. Powiedzmy, że to jest gra doświadczenie. Po, po przejściu jest jeszcze dużo do, dodatkowych treści. Są zagadki, y, Enigmy. Czy mniej więcej, jak jest... to wygląda? Tak od początku, Rysławie, drogi, powiedz mi, po prostu od zakładasz hem w... i co? Ja się zamierzam jako z robić z tego w ogóle fi... może, może w piątek uda mi się wieczorem zagrać, z zrobić z tego takie, takie walkthrough wirtualne, no. ale już opisuję, jak to wygląda. Wygląda tak, że zakładamy gogle, i stoimy na, na dachu jednego z wieżowców w Gotham, za nami reflektor, który oświetla niebo, i możemy rozpocząć grę. I kiedy rozpoczniemy, po, po, po, widać takie opalizujące menu. E, e, rozpoczynamy grę i znajdujemy się w uliczce, bocznej uliczce. Nad nami pochyla się mama Batmana, która mówi, że zaraz wszystko będzie dobrze, bo idą tą boczną uliczką. E, oczywiście mama jest znacznie większa dla skali, tak, więc jesteśmy małym chłopcem. Nagle za załuka wychodzi Joe Chill, który żąda kosztowności. Pieniędzy. Wiadomo, jak to się dalej rozwija. I później mamy już scenę, kiedy Batman stoi u siebie przed, w salonie przed fortepianem. Ma takie. Możemy popatrzeć na nasze ręce. Jeśli mamy, mamy te kontrolery Move, popatrzymy na swoje ręce. Są wyraźnie zmaltretowane, czymś obite, podchodzi do nas Alfred i mówi, że, że coś się stało i żebyśmy się spotkali w jaskini. Daje kluczyk i właśnie. I tutaj pojawi, pojawił się pierwszy błąd w grze dla mnie, bo poni ponieważ Alfred podał mi kluczyk, ja go odebrałem za pomocą kontro kontrolera Move, naciskając spust w tym kontrolerze, ale od razu ten spust puściłem. I kluczyk spadł. I... I nie mogłeś go znaleźć. I zniknął. I teraz był taki problem, że chciałem się pochylić i go poszukać na podłodze. Niestety za każdym razem jak się pochylałem, to wychodziłem z zasięgu, który obejmowała kamera. Więc mogłem się nachylić, ale nie mogłem tak całkiem kucnąć czy też pełzać po podłodze, jak mógłbym w przypadku Vive'a. Więc musiałem tak naprawdę zacząć grę od początku ponieważ ten kluczek był mi, był mi niezbędny, żeby przejść dalej. Na całe szczęście mogłem opominąć pierwszą traumatyczną scenę z młodości Brusa i, i znowu e, prze, jakby przeczekać tylko dialog Alfreda. Dostałem kluczek, otwieram pianino, podnosi się klapa pianina, gram kilka e, nut, chyba dowolnych, e, zafałszowałem o, oczywiście i w tym momencie pod nogami e, okazało się, że stoimy na windzie i zjeżdżamy w dół jaskini. I to jest bardzo fajny moment, kiedy jakby tak przez... Minutę, dwie jedziemy w głąb jaskini Batmana, widzimy tam wodospady, wody podziemne rzeki, jakieś stanowiska różne i to naprawdę robi fajne wrażenie. Później jest przymiarka kostiumu naszego i tutaj dostajemy narzędzie do... Inwigilacji, do, do badania sceny zbrodni. Dostajemy ten, ten jakby, pistolet z, z, z tym skotwiczką z oraz, oczywiście, batarangi. I mamy, mamy takie, jakby, krótkie sesje treningowe po, polegające na nauce obsługi tych urządzeń. No i później zaczyna się już. Misja taka, że otrzymujemy informację, że, że zniknął Robin i zniknął też Nightwing i o ile Robina się nie udało z, zlokalizować, to Nightwing pozostawił po sobie jakiś ślad, jedziemy tam, przy czym nie jest pokazane jak jedziemy, bo po prostu jest, jest wczytywanie, czarny ekran i jesteśmy na miejscu. To, także i stoimy, tak? jesteśmy w jakiejś tam alejce jeśli chcemy przejść, bo, bo, bo są miejsca, w których można przejść, to po prostu pojawia się ikonka taka sygnalizująca, że jeśli naciśniemy mów, to się znajdziemy w tym miejscu. Także nie chodzimy... Yy... No, znaczy stojąc w, jak, w jakimś miejscu możemy się tam, mówię, poruszać, powyginać, krok w lewo, krok w prawo, krok do tyłu zrobić, ale, ale żeby przejść dalej, to musimy zaznaczyć takie miejsce i je kliknąć. No I się Czyli przenosimy. w stylu tego, tego wajwowego takiego Tak, tylko tutaj jest jakby ściśle, o, o, ograniczone do ściśle już wcześniej tam, jakby, wybranych punktów. W, wybranych tak? punktów. w przypadku wajwa możemy chodzić jak chcemy. a tutaj... Czyli właściwie jak w myście, prawda? Tak, <laughs> tak, tak, jak myście, tak jak w myście. Tak. tak jak w starych grach przygodowych, które wszyscy wszystko jest z góry już ustalone, jakby ścieżki, po których się poruszamy. I czujesz, czujesz tą przestrzeń w tym, tak jak na przykład czujesz Vive, bo Vive to jest niesamowite, szczególnie no, kiedy możesz się poruszać po, po bo Właśnie po tym, tego mistrzostwa nie brakuje. No, na przykład jest taka scena, w której znajdujemy się w prosektorium, i to prosektorium nie jest duże. W przypadku Vive'a spokojnie moglibyśmy sobie. Z po tak, nim pochodzić, tak? A tutaj jesteśmy ograniczeni do tam czterech punktów, Który, do, yy, które nawet znajdują się nie wiem, metr od siebie i musimy się przenosić do nich. Yy, co nie jest tak, takie fajne i nie, zapo nie zapomnia takiej imersji jak w przypadku, gdyby to można było yy. chodzić tak jak tak na wabie. Z drugiej strony, to pom y, nie wiem jak można by y, takie y, takie pomieszczenie zaaranżować w przypadku wajwa no bo to wyobraźmy sobie projektorium, stoły do krojenia nieboszczyków, jakieś szafki i tak dalej. Wobec tego y, musiałyby być jakieś bariery, żebyśmy, żeby nie było klipingu, żebyśmy nie wchodzili w świat gry. Y, zrobienie tego nie jest łatwą rzeczą. jak pokazywałem też kiedyś na filmiku y, z tego, z, z HTC Lab, y, y, ten filmik, który, znaczy to tego programu, który jest dołączany do, do, do Vive'a, który pozwala na zaznajomienie się z Vive'em i tam jest kilka też takich wrażeń, że można na przykład sobie wsadzić głowę w ścianę i zobaczyć, co jest w innym pokoju. Więc gdybyśmy mieli w przypadku Batmana na przykład tak, tak jakieś zatłoczone pomieszczenie z, z krzesłami itd., itd., to moglibyśmy w zasadzie jak duch przez nie przechodzić, bo czemu nie? Tak mi się wydaje. Oczywiście może zostanie opracowany w jakiś sposób, który by sprawiał, sprawia, że nie, my byśmy byli odbijani od tego, albo nie wiem, byłoby to miejsca, które po prostu blokują jak, jak, jakoś poruszanie się, no ale, ale to też jedno z wyzwań, które stoi przed wirtualną rzeczywistością w przyszłości. A ten Batman jest zapowiedziany też na inne platformy, czy to jest taki, taki ekskluzji na PlayStation? Z, z tego co wiem, to w, do, do końca roku ma być ekskluzyw, a później możliwe, że się pojawi gdzie indziej. Gdyby był na Vive, no to biorę od razu. Zresztą to jest jedna z najtańszych. Pozycji w tej chwili na, mhm. na PlayStation. No jak właśnie, VR. jeśli chodzi o ceny. Bo gry są strasznie gier. drogie. I są strasznie drogie i w ogóle nie rozumiem, czemu są takie drogie. Na przykład takie battle, taki Battle Zone czy Rigs, czyli Rigs, czyli symulator wymiotów, kosztuje 250 zł, no bez jaj. To nie. Jest to. Tak? tak? No. Ja słyszałem, że te ceny są około 20 No co ty, ja 250, 250 zł kosztuje Rigs. A ten, no a Battle Zone no chyba 229, zaskoczywa. no. No to więc nie, no, jest, więc, no to no to, są, jest... wiesz, to są straszne ceny. Ja kupiłem, wiesz, gdyby to był Rez, to bym kupił. Na całe, na całe części Res kosztuje 120, więc jest jedno z tańszych gier, mm -hmm. a Batman 79 zł. Yy, więc ja kupiłem Reza i Batmana na razie, no i mam i jeszcze to jakby ten, ten kolekcję mini gier czyli PlayStation Worlds, ale już tak naprawdę jeszcze nie odpalałem, bo nie miałem kiedy. Yy. I no i tych, tych, tych, tych, tych gier typu Riggs na pewno nie kupię, bo to jest zdecydowanie nie dla mnie, bo już widziałem to w akcji i, i to sobie mhm. podobujemy. grałeś w ogóle w jakiś horror na wirtualne. Na, na, na, na Jesz... Jeszcze nie, znaczy mam, mam ten Rush of Blood, bo no, właśnie on też jest tańszy, on kosztuje 80 złotych. On też chyba jest na PlayStation VR. Tak, tak, czy tak. No znaczy, właśnie właśnie zapomniałem, że go, że go kupiłem, ale jeszcze nie odpalałem. I, i jest jeszcze ten Resident Evil którego też jeszcze nie odpalałem, no bo nie miałem czasu i trochę się boję. Bo... Ja mi się, że to po prostu będzie coś, co, co, co chyba będzie takim najsilniejszym, najmocniejszym e, takim, e, takim takim powodem, nie chcę, nie chcę powiedzieć taki killer appem czy coś na stylu, ale chodzi o to, że właśnie jest ta różnica, kiedy grasz w gry horrorowe na słuchawkach, prawda, w nocy, jest ta atmosfera ale jak już masz te gogle, masz, no, jesteś w pełni zamknięty w tym wirtualnym świecie, no to to jest efekt absolutny. Więc No właśnie, ja, nie wiem, ja co to chciałem... dla mnie jest. No i znaczy ja też nie lubię się tak bardzo, bardzo bać. Znaczy ja lubię się bać, ale tak powiedzmy pół godziny yy, i tyle. I po, później potrzebuję wyjść z tego świata. Nie, nie mam aż tak mocnych nerwów mimo że kompletnie sobie zdaję sprawę, że to jest fikcja, że to jest, że, to jest, że tam ja naprawdę nie zginę. Ale jest coś takiego, e, no nie wiem, co wywołuje ten, ten niepokój taki wewnętrzny, wiesz, to szybsze bicie serca i tak dalej. I, i, i naprawdę chciałbym zobaczyć na wirtualną, wirtualnej rzeczywistości na przykład, nie wiem, kontynuacji, nie wiem, trzecią część e, Condemned, nie wiem, czy pamiętasz, że To super gra. Super. O jedy jedynkę grają tak namiętnie, że, że, że hej, naprawdę świetna gra. Ta, ta atmosfera, wiesz, te, te, te takie właśnie. Co, jeszcze jak nie było, prawda, Batman Aka Mazalem, czyli takiego zabawy detektywa, to tam było właśnie te, to rozwiązywanie tych zagadek, takich e, używanie tych wszystkich za, e, przedmiotów k, w kryminologii ważnych i tak dalej. To jest super. No, to może być jakimś takim czynnikiem ważnym, no, nie? żeby przekonać, przekonać osoby, no ale... Powiem tak, nie wiem, czy, czy się decyduje się... Znaczy, z tego, co słyszałem, to demo Kitchen do Resident Evil jest naprawdę strasznie straszne. jeśli się granie przygotowanym, to no można ryzykować, powiedzmy, wstrząs pewien, więc nie wiem, czy sobie odpalę. Z tego, co widziałem, ten Rush of Blood, czyli Until, Until Dawn Rush of Blood, to jest bardziej taki celowniczek, ale też ponoć ma momenty przerażające. Sprawdzę, ale może, może nie, nie teraz, teraz muszę jakby się wyspać. Rano jadę tak. na nagrania, będę mm -hmm. paszczęką udzielał głosu jakimś postaciom, więc. Dobra, <laughs> wolę, wolę byłeś... nie zejść z tego świata wcześniej. Dobra, bo. W... Ale ogólnie, ogólnie zamykam... podsumowanie. Podsumowanie, mm -hmm. jeśli można, szybciutkie. Tak, tak, jeśli oczywiście. ktoś chciałby sprawdzić PlayStation, chciał sprawdzić wirtualną rzeczywistość, to PlayStation VR wydaje się, bardzo dobrym rozwiązaniem ku temu, to jest bardzo dobra propozycja też cenowo, zwłaszcza jeśli ktoś już ma PlayStation samo, prawda? Mm -hmm. Jest znacznie lepsza niż Samsung Gear VR. Jest w pewnych, w pewnych aspektach lepsza też niż Oculus i HTC Vive, które oczywiście w innych aspektach znacznie przewyższają PlayStation VR i jak, jak już mówiłem, gdyby wziąć z Oculusa na przykład słuchawki, które które są świetnym rozwiązaniem. Nie, nie wiem, czemu, no tak. czemu nie jest wykorzystywany gdzie indziej. Z wajwa, gdyby wziąć system sterowania i, i, ten, i tą skalę, znaczy poruszanie te się są po Są czy jak to się nazywają, te, te, te, takie, te bakony, Bikony? No, nie znaczy. Nie wiem, o, jak to, jak, no, one mają presję na nazwę. Tak, tak. Znaczy latarnie, które sieją laserowym światłem. W każdym razie, gdyby z, wziąć śledzenie naszych poczynań oraz oraz naszego ruchu z satelitów Vibe'a oraz. E, a także jeszcze z Oculusa wziąć i z rozdzielczość, ale, ale w okularach i z technologią samplingu, próbkowania Spacestation VR mielibyśmy sprzęt fa fantastyczny. Fantastyczny i podejrzewam, że już byłoby bardzo blisko takiego złotego grala, którym podejrzewam będzie jeszcze, kiedy zostanie opracowana technologia, znaczy wyższej rozdzielczości jeszcze, nie wiem, 4K przykładowo, plus śledzenia nie tyle ruchów głowy, co ruchów gałek ocznych. Bo w tym momencie tak naprawdę, jeśli sobie świadomie, że tak powiem, pomyślimy, jak czytamy tekst, czy też, czy też nie wiem, badamy otoczenie, to często w ogóle głową nie ruszamy, tylko ruszamy tylko oczami. W przypadku wirtualnej rzeczywistości nie jest to możliwe, ponieważ jeśli chcemy coś zobaczyć, co znajduje się obok i teoretycznie moglibyśmy zerknąć to tylko wykonując ruch gałek ocznych, no to w przypadku wirtualnej rzeczywistości musimy ruszyć całą głową więc w tej chwili jakby nie jest to odwzorowanie jeden do jednego rzeczywistości ale sądzę, że do tego dążymy i, i jeśli jeszcze dojdzie z czasem do tego, że będziemy mieć nie wiem, no, to wszystko przenośne to będzie super, a przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz ten processing unit strasznie, strasznie wyje on jest bardzo głośny. Jakiś wiatrak ma, Tam tak? Tam jest, nie wiem, co to ma... jest zamontowany chyba jakiś właśnie wiatrak, i on, i on naprawdę, jeśli nie mamy słuchawek, to jest słyszalny. I to jest nieprzyjemne. Jest masakra. No ale jak ma ktoś. W PlayStation 4, to jest przyzwyczajony do hałasu. Jest głośniejszy niż PlayStation 4, wiesz? A Także... no, to, to już jest masakra. to no jest tak, tak. <śmiech> <I> tak... <śmiech> Przypominają się dobre czasy 360. Tak, dobre czasy Czas 360. po prostu 360 potrafiła dające. jak silnik odrzutowy, zaraz, Wiar. PlayStation e, e, VR. Zamykamy temat. Nie wiem w ogóle, a tak właśnie, a propos Protek, e, pewnie słyszałeś te plotki, że zbliża się blisko 2016. Ja tutaj nie chcę ciągnąć się za język, bo ty możesz wiedzieć więcej niż, niż, niż normalny taki śmiertelnik. Ale słyszałeś o tym, że y, ludzie wyczytują z różnych znaków, z kości i tak dalej, z fusów. Y, to co że przepowiedzieliśmy dwa odcinki temu, czyli że będzie Diablo 4. No, 3, to, 3, 3, 7, to ty przepowiedziałeś, bo ja mówię cały Oczywiście, czas Oczywiście nie, no. nie komentuję. Ja nic nie komentuję. No, tak, nie, no. Ludzie nie wyczytują różne generalnie... rzeczy, na ze kozłów, więc y, y, tak, y, tak, ja tak, tak. w dalszym ciągu nic nie komentuję. W przypadku no, nie możesz biznesu, powiedzieć, na, na czym pracujesz zabawa. teraz. Y, czy możesz powiedzieć, na czym pracujesz teraz? Nie, nie mogę. Nie, nie. Pracuję teraz. Czyli słyszeliście, to może być Diablo 4, a może nie być. No, nie, może być nie, Diablo 16. 15. Tak. Nie tak. wiem. No. Tak. Nie, nie, śmieję się, ale a propos takich rzeczy, na pewno jeśli ty, to chyba w ciągu jednego dnia się rozwiązało, albo dwóch. Czyli najpierw zmiana logo Rockstar na Twitterze, na czerwone. Chyba na Facebooku też, jeśli nie mylę. No a później, yy, prawda, już pierwszy jakiś taki taki z obrazka i w końcu potwierdzenie Red Dead Redemption 2 pojawi się w 2017 roku pod koniec listopada na... nie, listopada czy października? Jakoś tak... No, znaczy, nie, fo, jesień, jesień, jesień po tak. prostu. Tak, No to ja tak strzelam, prawda, ale to może przynajmniej przy, przy, też wrzesień, bo, bo, bo to też jest taki dobry miesiąc. Właśnie można powiedzieć, że każdy, każdy z tych trzech miesięcy pasuje. Jak, jaka była twoja pierwsza reakcja? bo wiesz na, na, siedziałeś wtedy, prawda, byłeś w kuchni piłeś herbatę, kawę ja akurat nie, akurat siedziałem wtedy, przy komputerze i, i kolega mi wrzucił informację na Skype'ie że jest już zapowiedziany. znaczy ucieszyłem się, ale powiem tak, ja nie jestem jakimś fanem totalnym Red Dead Redemption <głos> więc ja ogólnie nie jestem nie w, fan, fanem totalnym sandboxów, to jest taki mój problem, że w zasadzie z mm -hmm. sandboxów z sandboxów to bardzo niewiele skończyłem i wolę jakby kiedy mam może bardziej liniową tytuje, ciut bardziej, znaczy niekoniecznie bardzo liniową ale, ale kiedy nie jest to taki super otwarty świat bo ja po prostu nie mam czasu na takie gry ja, ja wolę, mm. wolę bardziej takie skondensowane wrażenia i Red Dead Redemption ja pamiętam dużo grałem grałem też dużo w Undead Nightmare, który mi się bardzo podobał ale ja nigdy nie skończyłem Red Dead Redemption no to jest długa gra, no to, to ja, jest nie, długa nie, gra. Ja teraz nie mam dzisiaj pretensji za to, po, ale ją na, na Xbox One, Znaczy mhm. widoki są super. Odpaliłem niedawno na Xbox One i dalej wygląda świetnie, naprawdę. To jest, to, jest, i... to jest... najlepiej wyglądająca gra na, na, na poprzedniej generacji. Absolutnie ja nie. Ja próbuję sobie teraz przypomnieć, czy jakaś inna gra wywołała mnie takie wrażenie ostatecznie, że, że bo, wiesz, że chodzi o to, że wchodzić, nie, do Prairie, no przepięknie wygląda, ten krajobraz, te, te pejzaże, wiesz, te, te góry, to, to, to jest tak fenomenalnie zrobione, że na przykład, wiesz, bo te modele postaci, one są jeszcze takie, wiesz, no widać, że to jest jeszcze ta, ta poprzednia generacja, oni tak ładnie wykonali, no zrobili co mogli. Ale po prostu jest ten świat jest tak spójny, te, te, to, to, to podczówkowe krajobrazy, że zawsze to mi się najbardziej podobało, że yy, no właśnie to uwielbiałem w Red Dead Redemption. To, yy, I teraz jak sobie myślę, co oni mogą zrobić na tej generacji? Ci, ci, ci cudotwórcy, ci magicy to są yy, no, to są jedyni ludzie, którzy, którzy mogą zrobić grę, która będzie lepsza od, od więźmina trzeciego. Naprawdę. No i jest jeszcze pytanie, co zostanie zrobione jakby z historią? Czy kiedy ona zostanie umiejscowiona, czy zostanie przed Red Dead Redemption, czy po? bo mhm. Reddit Redemption to jest są ostatnie chwile dzikiego zachodu, takiego schodzą że tam. Jego... Otóż to, że nie myślał, że to jego syn będzie, czy coś takiego, bo też takie były, były twierdzenia, że mogliby sięgnąć troszeczkę bardziej właśnie w przeszłość. To był taki prequel, no ale kto wie, no. Kto, kto, kto wie. No ja, ja zacieram rączki, to jest fenomenalna, fenomenalna wiadomość, prawda. E, oczywiście e, słyszałeś pewnie ten, ten krzyk, lament, płacz, że, że nie zapowiedziano wersji na PC. na PC. Że nie ma wersji pc -towej. Wiesz, jak to z Rockstarem bywa, no akurat. Mm, Co drugą grę e... wydają na PC? Co drugą grę, no i wyszedł nawet nie, sensie nie tak, bo Manhunt chyba też nie wyszedł na PC, czy wyszedł? oni bardzo w niewiele wydali gier. Yy, nie na PC. Znaczy w sensie wszystkie, wszystkie GTA, oprócz nie wszystkie GTA wyszły na, na PC. Z, z, z gier, które nie wyszły na PC, to. to Właśnie tak, jak powiedziałeś, Manhunt, tak, tak mi się wydaje, któryś, drugi, tak? Albo nie wiem, jakoś tak. No mm -hmm. i, i, i Red Dead Redemption. Ale tak to, Bully, wszystkie części GTA i tak dalej, one wyszły. No bo oni się trochę wywodzą z, z tego pc -owego. Oni po prostu w pewnym momencie mieli y, wspaniały romans, o ile się nie mylę, z PlayStation. I, i y, zawsze zawsze te GTA na PlayStation 2 lepiej wyglądały niż na, play niż na Xboxie, y, pierwszym Xboxie. Mimo, mm -hmm. że to była mocniejsza maszyna. Ale te, no, te gry były tak skonstruowane, żeby wy, wy, ostatnie soki wyciskać z PlayStation 2 i, i San Andreas, no to jest fenomenalna gra. Yy, jeśli chodzi o wiesz, rozbudowanie świata, tego co tam robisz, to możliwości. I, I ona chodzi na tym sprzęcie, który ma tak, tak mało ramów, taki słaby procesor i tak dalej. Kiedy na to patrzysz z perspektywy tego, co, co mają w środku dzisiejsze maszyny, więc yy, no, ja, ja naprawdę nie mogę się doczekać, jak będzie wyczarowany ten piękny, dziki zachód, właśnie w, w, na konsolach nowej generacji. I, I naprawdę, może to być powód, żeby, nie wiem, sięgnąć po Xboxa e, Ones albo PlayStation 4. No, kto, kto wie, no nie? Więc e, zresztą e, Ones się teraz świetnie sprzedaje. Czyli nie wiem, czy, żeby... tak, czy to jest Bardzo fajna tego, konsola. Tak, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie chcą filmy w 4K oglądać, które są dosyć drogie, bo kosztują po 25 euro. i ty, Albo i więcej czasami. Więc e, ja jeszcze, nie wiem, no, ja jeszcze nic nie oglądałem w 4K, to, to, to, to nie wiem, jak... jak jak ty wiesz, jakiego olśnienia dostajesz, kiedy to, kiedy to widzisz, nie? Kiedy, czy, czy, po prostu to jest jakieś takie objawienie? Że już później nie możesz oglądać filmy. Tak jak, nie wiem, czy <śmiech> pamiętasz, przejście z VHS na DVD, a później przejście z DVD na, blu, na, na, blu raye prawda? Że jak się oglądało na DVD, mhm. to nie przeszkadzała ta niska rozdzielczość i tak ale później jak już się zaczęło oglądać filmy na Blu-rayach, to przejście z powrotem oglądaniu filmu na, na DVD, no to jednak oczy bolały, widać było te, no, no jednak gorszą jakość. I teraz właśnie zastanawiam się, czy jak już zaczniesz oglądać filmy w 4K, to nagle z jakichś przyczyn, mimo że, no, dla mnie Blu-raye mają wystarczająco dobrą jakość, okaże się, że one są po prostu, no, to, jak, jak vhs -y, no, nie? Już, już, już, dawno, nie. Już dawno powinny przeglądać. No kto ale zobaczymy. Dokładnie. Um, nie wiem, znaczy, ja nie wiem, w ogóle nie śledziłem newsów. Ja wiem, że to jest w ogóle teraz tydzień taki, y, y, pełen fantastycznych premier y, Battlefield 1. Wychodzi mm -hmm. właściwie to razem z premierą tego odcinka się pojawi. Nie wiem, sięgasz? Interesuje Cię pierwsza wojna światowa? No czy wiesz, w Battlefielda pograłem troszeczkę pierwszego, bo jest dostępny w tym wczesnym dostępie dla użytkowników EA Access. Mm -hmm. I pograłem w niego w ubiegłym tygodniu już troszkę. I kampanie, wygląda ślicznie. Kampanie, no tak, kampanie pograłem, tak. Kampanie pograłem, tak. I kampania jest z tego co wiem super krótka, bo przeszedłem jakby jeden wątek, który mi zajął już jakieś 40 minut i, to nawet no i co... dla, dla zapracowanych ludzi tak, takich jak my, to, to idealnie no, z tego co słyszałem, to wszystkie wątki można tak 4-5 godzin przejść nie? nie, no to dobrze natomiast, to bardzo dobrze. natomiast e, nie wiem czy będę grał w multi, wątpię, bo będę grać raczej w Gears of War 4 i i, I zresztą podejrzewam, że jakby moje łącze nie, może nie uciągnąć tak jakby rozbudowanych bitew jak, jak w przypadku Battlefielda, a do kameralnych potyczek w Gears of War 4 jeszcze się nadaje, choć też biednie. I, i no jakoś Gears of War 4 to jest gra, która mi tak pasuje i, i tak się dobrze No właśnie, się no to bawię. możemy przyjść, to, co ostatnio grałeś Ja ostatnio Wiesz, gram co? dwie rzeczy gram w Quantum Break, które kupiłem w końcu bo widziałem, znaczy bo udało mi się dorwać w obniżonej cenie, tam była 89 zł mhm. i, i, i bawię się w Quantum Break a w przerwach Gears of War 4 i to są dwie gry, obie na Xbox One, w które gram. No i oczywiście, już wspominając też o, o PlayStation VR, czyli Rez i, i, i Batman. To, to były tak. gry, które, które ostatnio są ze mną. I tak najbardziej chyba właśnie Gears of War. No właśnie, bo jako, że o Quantum Break jakiś czas temu bardzo dużo czasu rozmawiać na akadmie, nie, nie w Stolen bo, bo nie było okazji, no, ale może kiedyś będzie jeszcze. A propos Quantum Break. Ale Gears of War 4, czy to rzeczywiście jest, jak to mówią, najlepsza część Gearsów? Czy, Dla mnie tak. Czy jednak... A, jednak. Dla mnie tak. Dla no mnie właśnie, tak co to jest do... takiego fantastycznego w, w tej części? No bo rozumiem, znaczy... że no, graficznie to wygląda oczywiście dużo lepiej i, i tak dalej, ale czy jest coś takiego w tej, w tej grze, co zmieniono, odeszli na przykład do oryginału, bo oryginał był dosyć charakterystyczny. No była gra, która... No, ona oczywiście nie, nie wymyśliła tak zwanego tego cover shooterów, czyli chowanie się za zasłonami na ale ona to dopracowała i ustanowiła standardy pod tym względem i zastanawiam się, co mogli zrobić czwartą część, żeby jednocześnie być jak J.J. Abrams, czyli wziąć stare, przerobić to tak, żeby wyglądało na nowe, ale tak naprawdę to było stare i, i zastanawiam się, czy, czy tu mamy te, z podobnym czymś do czynienia. Powiem tak, jakby z serią Gears of War, przez pewien czas byłem bardzo blisko związany, bo jedynkę y, kończyłem i dwójkę bo kilkukrotnie, y, y, łącznie na, na poziomie insane, także i, i tam w kooperacji i w jedynkę grałem bardzo dużo w multi. Prawie udało mi się zdobyć osiągnięcie Seriously, które polega tam m.in. na zabiciu 10 tysięcy przeciwników, bodajże. Więc to, to jest naprawdę... Dość, wiele miesięcy grałem w Games of War pierwsze i jakby y, to było dla mnie takie... Y, jakby to powiedzieć um, olśnienie, kiedy ta gra wyszła. Byłem nią zachwycony. Dwójką także. Dwójką się ba, ba, świetnie bawiłem. E, trójka e, jakoś mi tak nie za bardzo początkowo przypadła i szczerze powiedziałem, skończyłem ją dopiero w ubiegłym miesiącu. E, i, I wtedy za, za, zacząłem się już całkiem nieźle bawić. Przeszedłem także z rozpędu Gears of War Ultimate Edition, które od razu powiem, jest chyba ma, ma najgorszą sztuczną inteligencję w historii gier. To, to jest po prostu jakaś totalna padaka. Totalna. To jest, tego się nawet nie da wytłumaczyć. Na przykład gramy, y, jesteśmy w, w ekipie, znaczy z y, ekipie szt ze sztuczną inteligencją. No i przeciwnicy y, y, swobodnie podchodzą do mnie, wbijają mi tam bagnet w plecy, a moi ludzie stoją wokół i na to patrzą. I nic nie robią, nie? Więc no tak. to jest takie. typowe zachowanie. Takie niefajne. Plus w. Gears of, War, Gears of War Ultimate Edition nie ma czegoś takiego, że jest, że zostajemy ogłoszeni, tak? padamy na kolana i czekamy na. ocucenie przez naszych towarzyszy, tylko od razu giniemy. Co. co jest sporym utrudnieniem. Niestety, więc gra na wyższych poziomach jest dość frustrująca. Ale i tak warto się zabawić. Zacząłem też się bawić w, Ge w Gears of War Judgment, które jak na Xboxa 360 moim zdaniem jest najlepiej technicznie przygotowane i, i graficznie, chociaż nie podoba mi się zmiana systemu trochę strzelania i zmiana rozłożenia przycisków. Znaczy to jest jak ktoś grał dużo w Gears of War i nagle musi się uczyć na nowo rzucać granatem i, i zmieniać tak. broń, to nie jest fajne. Ale jest ciekawy sposób na opowiadanie historii, chociaż powiedzmy sama taki historia nie jest jakaś szczególnie odkrywcza, no ale, ale jakby łączenie całości fabuły ze strzępków opowiadanych wrażeń przez członków drużyny to jest powiedzmy niezły pomysł, więc na pewno tak. Gears of War Judgment jeszcze skończę, bo nie skończyłem bo pojawiło się, pojawiła się czwórka i się w czwórce no, zadłużyłem z tego powodu, że tak, przede wszystkim fantastycznie jest wykonana technicznie, wygląda świetnie rusza się świetnie, grafika fantastyczna jest bardzo fajna grupa bohaterów. Tu ja nie zdradza tajemnicy, że Markus Phoenix też się pojawia i, no, i jest ojcem głównego bohatera, więc, więc zrzędzi w tle no tak. i, i, i są to bardzo fajne zrzędzenia. i jego, jego Ale rozumiem, że Markusem sam się nie gra, tak? Tylko nie gra się, nie się Markusem. Są... Chyba, że podejrzewam, że jak się gra w, w trybie współpracy, to podejrzewam, że można grać wtedy Markusem, ale, ale nie jestem pewien, bo nie grałem, więc to jest takie moje mm -hmm. jakby jakby domyślanie się, że można grać Markusem. I sama fabuła nie jest tak... czyli znaczy Moim zdaniem jest, jest lepiej przedstawiona niż w przypadku chociażby trójki. I dwójki mm -hmm. też. I jedynki. Gdzie tam były tak. duże luki. Między, w co zostało naprawione w przypadku wersji podstawowej i, i, i tej Ultimate Edition, bo tak naprawdę w podstawowej wersji został wycięty cały rozdział. I on, zosta, i on wrócił później, ale jakby mm, inklinacje bohaterów i, i jakby sam, sam sens walki jest dla mnie lepiej przedstawiony w czwórce, plus do tego dochodzą świetne takie no, momenty typu nie wiem, jazda motocyklem, jazda windą niesamowita, y, takie jakby przygotowania do, do trybu hordy, gdzie musimy się bronić przed kolejnymi falami przeciwników, mając do dyspozycji tak zwany fabrykator, za pomocą którego tworzymy umocnienia wieżyczki, jakieś zasieki i tym podobne. No i naprawdę, no i sama końcówka, kiedy, no już nie chcę zdradzać, co tam się dzieje, ale ale dzieją się fajne rzeczy i pojawiają się starzy znajomi. Więc i, i jakby i pewna część historii zostaje też, czemu pewne rzeczy się dzieją tak, a nie inaczej zostaje wyjaśniona i czemu pewne, pewne rzeczy mają taki, a nie inny głos tak. E, Ale to jest natomiast... zrobione na zasadzie jakby otwarcia jakiejś nowej trylogii? Czy... Wydaje mi się, że tak, tak, bo zakończenie jest otwarte w ten sposób jest takim e, jakby mrugnięciem oka dla fanów serii. I zdecydowanie pokazuje, że tam jeszcze dużo jest do opowiedzenia i sądzę, że tak, że to jest kolejne otwarcie, kolejne, otwarcie kolejnej, kolejnej może trylogii, może, może dulo, jak się mówi, dylogia, tak? Czy nie tak, tak, tak, tak, tak. Znaczy, na, na pewno rysowie bardziej bym zaufał tobie niż, niż sobie, jeśli chodzi, mi. dylogia brzmi, brzmi OK, tak? i no, powiem tak, bawiłem się świetnie jest taki, jest problem pewien jednak z, z historią, bo, bo na początku gry mamy w ogóle prolog polegający na tym, że są przedstawione takie bardzo ważne, szczególne wydarzenia z historii świata, kiedy z tych wojen wahadłowych, czy, tych, czy też wojen pendulum, jak to zostało przetłumaczone czy też nie przetłumaczone mm -hmm. i, i, i pierwszego spotkania z szarańczą itd. i tak dalej. I to są takie jakby trzy ym, krótkie epizody w prologu, po, po których następuje rozdział pierwszy. I rozdział pierwszy jest zdecydowanie najgorszym e, elementem gry. I pewne os jakby Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby niektórzy gracze się z nim zniechęcili. Bo... Ale to mówisz o rozgrywkę, czy na przykład o jakiś taki element fabularny tego pierwszego rozdziału? Fab bardziej rozgrywkę i bardziej monotonia otoczenia bo wszystko Aha. się dzieje, to, to, to jakby nie zdradza tajemnic, dzieje się w mieście, które jest budowane na nowo i jest plac budowy. I, i jakby, i to jest, i przeciwnicy, którzy nam, nas, nam spotykają są nie tak interesujący jak później i y, jeśli ktoś się zatrzymał na tym pierwszym y, akcie czy też w pierwszym rozdziale, to polecam, żeby wytrzymać jednak, bo później się zaczyna naprawdę jazda bez trzymanki i każdy kolejny rozdział jest lepszy i, i są fantastyczne lokacje, świetna grafika y, bardzo fajnie przedstawione y, burze elektryczne, które powodują, że y, zmienia się trochę z, jakby system prowadzenia walki, ponieważ wieje tak mocny wiatr, że, że ścina y, czy też odrzuca niektóre pociski i, i, i zmienia parabole rzutu granatów i tak dalej, przeciwników, których obalimy podczas takiego, takiej wymiany ognia, od razu ściąga wiatr i wyrzuca gdzieś, no plus do tego świetna grafika, naprawdę. Zero jakichkolwiek problemów technicznych, wszystko działa mhm. pięknie, bez żadnych zacięć, bez żadnych zamrożeń, nie miałem w ogóle żadnych problemów technicznych podczas gry i no Bawiłem się świetnie. Kampanię skończyłem w jakieś chyba 11 godzin. Na pewno mm -hmm. jeszcze do niej wrócę, A. będę chciał ją przejść na tym poziomie insane, czyli poziomie wariackim, ale to raczej w, A bawiłeś się e, współpracy? W, w, w, właśnie w trybie współpracy, bo, bo, bo e, Gearsy mają ten tryb współpracy e, no, rozbudowany o to, że nie tylko z, z graczami z, z, z konsoli, ale też z, z wersji pc możesz grać. Tak, prawda, tak. Że, ale, że... Ale, ale grałem tylko w tryb rywalizacji. Ale split screena nie ma, prawda? Nie jest ma split Jest, jest. Ale... Jest split screen. O, Także, to jest tak chyba jest... jedna z niewielu gier w ogóle na tej generacji, która ma split screen. I to jest coś niesamowitego, bo ja uwielbiam... Ale nie grałem, w gier... wiem, wiem, że, wiem, że jest, ale, ale nie grałem. Ale w gry Nie wiem, a można na przykład, nie wiem, cztery osoby grać... Nie, nie, nie, nie, na nie, na dwie osoby split screen. Na dwie osoby. Znaczy nie, split screen w sensie na dwie osoby, ale w sensie ile, ile na przykład w kopie może cztery grać na raz. Na, się, cztery jest Na dwie konsole. kurczę. Ja pamiętam te wspaniałe czasy. Kiedy... Można podłączyć dwa Xboxy z sobą. I grać mhm. na przykład na, na, na dwa Xboxy no i, i na dwa, dwa telewizory. To jest bajka. No i właśnie, to przypominają mi się te złote czasy. Być może party, to jest. Tak, ale nie lamparty, ale no, lamp party, ale, no bo pamiętasz, bo to teraz to już będzie prawie 10, może mniej, no 8 lat temu, kiedy właśnie pojawiły się te pierwsze GIFs, druga część i tak dalej, kiedy grało się właśnie po sieci, bo wtedy człowiek też miał trochę więcej czasu i, i, i no jakby. Ja wiem, że ja miałem dużo więcej czasu, więc jak byłem bardzo częstym gościem właśnie wirtualnego świata, czy w Halo, czy, czy, czy w Gears of War, nigdy nie byłem takim profesjonalnym zabijaką i przyznam, że jak pojawiły się te tryby hordy, mm -hmm. chyba właśnie, nie wiem, czy chyba część. Gears chyba. of War wujce, już wuj, już wójce, tak. Mm -hmm. no to, to, to było takim czymś, co, co najbardziej mi odpowiadało, dlatego że tam ten element rywalizacji odpadał i miałeś, miałeś ten element współpracy, ale miałeś właśnie taki czysto arkadowy system, nie? Musiałeś po prostu przetrwać te fale, a, a nie było czegoś takiego, że pchać fabułę, więc to, to jest tak jak, no nie grasz w Tetris, prawda? No to jest, grasz tylko i wyłącznie dla, dla przyjemności zabawy. Nie, nie, nie pchać się, nie wiem, to, że na przykład położenie tam 20 linii odkrywasz jakiś element kolejnych historii, nie no. To, I to jest właśnie to w, taki, w takim trybie i yy, no, z tego co wiem, to jeszcze bardziej to rozbudowali, w czwartej części, z tego co wiem, to oczywiście nie powstrzymali się i pododawali te, te wszystkie mikropłatności, jakieś chyba karty, tak? Od tak, możesz bierze, kupić, jakieś... znaczy kiedy kup, jak dostałem, znaczy, kupiłem tą edycję Ultimate, to dostałem tych kart trochę, te karty to są zarówno elementy, powiedzmy estetyczne, czyli na przykład inne, inne wizerunki postaci, na przykład inne wizerunki broni, czy też inne skórki broni, ale też tak zwane wyzwania, za pomocą których możesz szybciej zdobywać punkty doświadczenia, jeśli oczywiście takie wyzwanie spełnisz, czyli na przykład są wyzwania dla trybu hordy są wyzwania dla trybu rywalizacji, gdzie jakby spełniając pewne warunki, na przykład nie, dokonanie pięciu egzekucji, dostajesz za to jakieś tam tysiąc punktów doświadczenia dodatkowo. I do, każde, do każdego meczu możesz sobie wybrać jedno wyzwanie, no i jeśli je spełnisz, no to, to ono znika, że znaczy jak karta dana znika, ale dostajesz za to punkty doświadczenia i w ten sposób możesz szybciej awansować. Mm -hmm, mm -hmm. Ale to jest absolutnie y, must z tego Gdyby nie to, że teraz jest po prostu tyle, tyle fantastycznych premier, musiałem tak trochę zdecydować, w co będę grał i tak dalej, to bym to, po, po Geek of War czwartą część już dawno Dawno sięgnął, ale to tak jest, że wiesz, no i, i, i teraz jest taki miesiąc, prawda, czy nawet kolejne miesiące, że ciągle będzie coś takiego, co będzie nas e, e, od, od tych gier odciągać. E, e. Czyli co, Gears of War 4 zdecydowanie. Tak, Zdecydowanie, na... ta, zdecydowanie Mastercard. Ja, ja się bawiłem lepiej niż Wunshard 4, którego jeszcze nie skończyłem. Wstyd. które też wygląda pięknie, ale, ale Wunshard 4 dla mnie, i przepraszam za tą dygresję. Wunshard 4 zawsze bardziej bawiła na mnie eksploracja, rozwiązywanie zagadek a tam jest za dużo strzelania i to strzelanie jest słabe po prostu. A w, a w Gears mm. of War jest świetnie, jest i eksploracja, i fantastyczne strzelanie, i fantastyczne taktyczne strzelanie, naprawdę, więc yy, mimo, że nie, Uncharted 4 może być w pewnych elementach lepsze graficznie, chociaż Gears of War 4 wygląda świetnie, to to dla mnie Gears of War 4 jest grą dającą znacznie większy, więcej frajdy. O, tak bym powiedział. Więc bardzo, bardzo polecam. Bardzo polecam. Um, już powiedziałeś, co tak ja, kiedyś, teraz ja, ja tak szybciutko uh, wspomnę, co yy, nie wiem, może słyszałeś o, o, ta, o, o tych tytułach. <grywnie> nie wiem, jak tam w ogóle twoje, twoje e, granie w Force Horizon <lifecycle> czy jeszcze... y, y, y, y, Powiem tak, musiałeś odłożyć. Uh, powiem anegdotkę, będzie anegdotka dla nas Forcą. W Force są takie specjalne za... zadania z listy, nie wiem, z listy życzeń tak się nazywa, bucket list. I mhm. jedno taki zadań polega na tym, że y, trzeba wskazanym samochodem y, pojechać w pewne miejsce i wykonać skok tam, y, który ma mieć ponad chyba ileś tam 140 metrów. Ja za każdym razem, jak jechałem, rozpędzałem się na maksa, robiłem wszystko dobrze. No nie mogłem skoczyć więcej niż 110. I się co jest, Aha. co robię źle zacząłem szukać poradników w internecie, no, i, i, i znalazłem, jak coś tam przechodzi i w ogóle bez niczego. Od razu za pierwszym razem skaczę i, i, zauważyłem, że się rozpędza znacznie bardziej niż ja. Zastanawiam, co jest nie tak? Co jest, Myślę, może mam jakieś źle ustawienia w, w kontrolerze i tak dalej. No i patrzę na tego mojego pada Elite i orientuję się, że miałem spusty przełączone do gry w strąki, czyli skrócone. <śmiech> nie, czyli, to teraz czyli... odkryłeś problem z tych wszystkich wyścigów, których nie mogłeś wy wygrywać. No właśnie. Z I z miałem, skrócon miałem skrócone spusty, więc rozpędzałem się tak do połowy możliwości <śmiech> więcej. No, I jak, jak wydłużyłem te, te spusty, to od razu udało mi się pobić rekord w ogóle w tym skoku, więc teraz muszę... Ale, ale powiedzieć... wiesz co, byłeś jak, byłeś jak ci wszyscy trenujący jakieś sporty walki, którzy specjalnie sobie utrudniają. Jakieś Obciążenia sobie zakładałem na tak, nogi. Tylko na ręce, nieświadomie to robiłem zupełnie. Tak, i, i teraz nagle wiesz, że zdjęłeś to obciążenia i możesz latać. No więc to jest, Prawie tak. to jest I ciekawe. Do Force na pewno wr wrócę, ale szczerze powiedziawszy, najpierw będę chciał skończyć Quantum Breaka, najpierw będę chciał skończyć hordę jakąś fajną na Gears of War 4, A teraz w ogóle nie będę miał okazji przez najbliższe dni grać, bo wyjeżdżam na nagrania, później jadę machać moimi ciężarami. Później, wiadomo, zbliża się blisko i trzeba, jest dużo rzeczy tam informacyjnych do przygotowania. Inne rzeczy się też zbliżają, więc no podejrzewam, no, że tak. w tym miesiącu mogę już nie mieć okazji zbytniej do do pogrania tyle, ile bym chciał. z tego pewnie będę grać, nie wiem, Na PlayStation Vita na tym Darkest Dungeon będę grał na przykład. Albo w Invisible... No, to jest dobry powód, żeby odkurzyć, tak. Albo w Invisible Incorporated, które wyszło właśnie na iPadzie i które jest świetną grą. Mówiłem o niej kiedyś w Grysławie. To pozwoli, że szybciutko przypomnę. Tak, tak Invisible oczywiście. Incorporated jest to gra w stylu UFO, w stylu X-Coma, w której kierujemy zespołem tajnych, tajnych agentów w takim cyberpunkowym świecie, którzy muszą wykonywać różnorakie misje i jest to o tyle gra charakterystyczna, że większość misji jest stworzona proceduralnie. Jest generowana za każdym razem od podstaw, więc nie powtarzają się układy pomieszczeń, nie powtarzają się układy strażników, Musimy za każdym razem podchodzić do, do misji na świeżo i naprawdę jest mnóstwo ciekawych rozwiązań, gra na iPadzie kosztuje 5 euro i to jest grzech nie wydać, bo to świetna gra zresztą wyszła także oczywiście najpierw na PC i Maci, wyszła także na Playstation 4 i no, bardzo, bardzo polecam, Invisible Incorporated się nazywa tak, ty, no, ja też podpisuję się rewelacyjna gra, ale a takich małych gier nie wiem, czy słyszałeś o e, Universim, czyli nie, Universim nie, nie, nie słyszałem znaczy, to, jest, to jest gra, którą tak sobie pogrywam y, niedużo, dlatego że ona jest y, w bardzo wczesnym stadium. stadium. Ale to jest... Y, ja to jak, powiedzmy, osoby, które jeszcze pamiętają Amigię i te stare dobre czasy, to by powiedział, że to jest gra, w której może po plusa. Prawda? Ale oczywiście od tego uh -huh. od czasu po plusa wyszło mnóstwo takich innych gier, które rozwijały tą formułę. Ale generalnie jest, y, jest to gra, w której masz wygenerowaną planetę, i ty jesteś jakby takim bogiem wokół tej planety, tylko że to ty decydujesz nie tam o, o tym, co jest zbudowane i tak dalej. Wiesz, to nie jest tak, że jakby nie wiem, czuwasz tylko nad pogodą czy takimi rzeczami, no to jeszcze nie jest, powiedzmy, rozwinięte, ale wiesz, budujesz takie, taki, taki, takie małe osiedle, które się rozwija, takich małych ludzików masz, którzy, którzy się bawią są samy... To jest ślicznie wykonane, tylko to jest taki właśnie bardzo wczesny stadium i, i, i nie ma jeszcze w ogóle sejwowania więc y, to jest taki na, najbardziej na zasadzie tylko wiesz, pobawiania się godzinę yy, zbudowania czegoś i właściwie to po tej godzinie, na no nie, jeśli, yy, jeśli już wszystko tak widziałeś, no nie, no to właściwie możesz czekać, do, aż, aż się pojawi następny update. I, mm -hmm. i to, jest, to jest bardzo ciekawa, e, ciekawa sprawa, no nie, że ta, że ta gra właściwie można ją yy, gdzieś chyba znaleźć pewnie w, w jakimś ile akcesie, czy, czy na Steamie, czy na stronie yy, twórców gry kaitivo yy, Games, lub, lub można właśnie... nie nie, już nie, nie Szczerze mówiąc, to ja ten, co się rzadko zdarza, ale dostałem kod właśnie do zabawy, więc ja nie kłowałem tej gry. O, sława, chwała. No, ale nie, ja to tylko tak mówię w, w ramach takiego disclaimer'a ze względu na to, że to jest gra, która po prostu rozwija się, chyba po części też wraz z, z odzewem, który, który którzy graczy generują. Wiele, jakby zmienił się ten system Tworzenia gier właściwie. Yy, nawet nie wiem, czy, czy, czy, czy miałeś okazję, nie wiem, czytać taki artykuł, bo chyba Sorek Serafin napisał na, na gramie, na temat tego, ile gier niezależnych teraz powstaje. Za dużo. Że, tak, zdecydowanie za dużo i, i jak kiedyś były gry niezależne, szczególnie kiedy po, y, Xbox Marketplace się rozwijał, prawda, Xbox Arcade, kiedy, kiedy te gry, które się pojawiały, jakby za, albo albo to były właśnie rzeczywiście takie arkadowe, czyli to były jakieś po prostu y, przerzuty z, z automatów, prawda, taki, takie małe gierki, albo to były gry, które w jakimś stopniu y, y, no, no, były takimi małymi y, perełkami, takimi dziełami sztuki. Nie? I no jest oczywiście takim sztandarowym przykładem, jest oczywiście Braid, nie? Kto, gra, która, która y, no, namyszała wiele, wiele rzeczy. Później, prawda, kolejną grą, która właściwie była grę niezależną, ale, ale teraz, jak na nią patrzysz, kiedy doczekałeś się kontynuacji, no to już trudno mówić, że to jest jakaś mała gra niezależna, nie? kiedy jest zrobiona przez Bad czyli Portal 2, że to, mm -hmm. są, to, to są gry, które, yy, które w jakim stopniu zaczęły yy, jakby zmieniać tą scenę i, yy, gier niezależnych, tak? że, że, że nagle te gry niezależne no nie, zaczęły być jakimś takim ważnym segmentem yy, rynku. I teraz na przykład, o, kiedy myślisz o grach niezależnych teraz, a jak myślałeś o grach niezależnych nie wiem, jeszcze 5 lat temu, no to jest nieba a ziemia. I, I gdzieś tam ma właśnie w tym artykule też się informacja, że właściwie teraz więcej miesięcznie się pojawia gier, niż niedawno pojawiało się w ciągu roku. I wiesz, cała ta kwestia tych właśnie air accessów, tego, tego, tego, takiego, tego systemu, ten Greenlight, mm -hmm. spowodowało tego, że bardzo dużo ludzi znalazło jakby taki sposób na to, jak szybko coś wypuścić, jakby niedokończony produkt, ale spróbować go sprzedać. I teraz jest kwestia tego, jak ty naprawdę realizujesz ten, e, e, czy korzystasz z tego nowego systemu. I bardzo chciałbym, żeby na przykład rzeczywiście uniwersum, e, czy uniwersim, e, czy uniwersim, e, czy uniwersim nie wiem, tylko mówić, no było, było taką grą, która rzeczywiście, kiedy się pojawia, żeby to było taki absolutnie taki kompletny produkt, który mógłby, mógłby stawić czoło dużym produktem, właśnie dzięki temu, że byłby takim produktem, który, przy którym wiele osób pracowało na zasadzie takiego pozytywnego feedbacku, też takiej taki konstruktywnej krytyki, bo jaka ja nie jestem takim aktywnym człowiekiem, który wiesz, coś widzi i tak dalej, zaraz tam pisze na, na forach i tak dalej, ale rozumiem, że jest masa ludzi takich, tylko że też jest ważna tego, kwestia tego, jak to przesiewasz, jak to, jak to rozwijasz i tak dalej, więc znaczy, z drugiej strony to też pokazuje, jak ludzie mają dużo czasu, broń, no? że mogą grać w tyle tych różnych gier, takich niezależnych, małych, niedokończonych, tak zwanych właśnie w tych wszystkich early accessach i angażować się w te projekty. Że, że, wiesz, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja mam, ja naprawdę muszę wybierać, czy jakby dostosowywać swój czas do tego, żeby nawet w ogóle skończyć te takie produkcje, które jakby wypadałoby znać, prawda? Że pojawia się, teraz wychodzi Titanfall druga część, wychodzi Battlefield pierwszy, prawda? Shadow Warrior'a drugiego gram, który bardzo mi się podoba. I to jest taka gra typu właśnie taki dum, tylko bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o te elementy fabularne, jakiś crafting. Kupiłem, ale jeszcze nie odpaliłem. Nie, ale, te, ale znaczy ja pamiętam, że, że jak rozmawialiśmy o Dumie, to Dum ci się podobał. Bardzo. To, Doom, Doom jest specyficzna ogroda, tylko że ona jednak odwołuje się trochę do nostalgii, ale jest, ale jest bardzo nowoczesna. I, z, i, I w pewnych elementach, na przykład Shadow Warrior 2 jest, jest podobne ale y, ja bym na przykład ostatecznie na przykład nie, nie, nie powiedział tak, że Wszystkim, którym się podobał Doom, też na pewno spodoba się Shadow Warrior. Nie, są, są, jest wiele elementów, właśnie rozgrywki, wiesz, tej, tej, tej, tej szalonej akcji i tak dalej, które, która jest w Doomie, która także jest w Shadow Warrior 2, więc to są jakieś takie wspólne elementy, które, które, które komuś mogą przypaść do gustu. I, i, i w tem. Nie, wiem, bo właśnie nie uważasz, że jesteśmy trochę zasypywani, nie za dużo jest tych gier niezależnych, że, że zaczyna być naprawdę problem z jakością gier, dlatego, że jest ich zbyt wiele i coraz trudniej jest, nie wiem, na taką dobrą kuratele, mhm. że niby pojawili się kuratorzy na, kuratorzy na Steamie, powiedzmy, którym możesz ufać, bo wiadomo, jakieś znane nazwiska i tak dalej, jakieś Total Biskity, jakieś Angry Joe i tak dalej, ale, ale czy, nie, nie, czy nie, nie, nie traci się gdzieś na jakości, no bo wiadomo, że jak będzie zbyt dużo takich gier, to ludzie, którzy zwykle kupowali te gry, to teraz wiem, a może jednak nie kupię, jednak poczekam, aż się pojawi w jakimś Humble Bundle, a może y, trzy razy się spaliłem na jakiś taki, że to już czwarty raz nie kupię i, i nie wiem, ja, ja tu widzę problem bardziej niż, niż tym, że na przykład nie wiem, że zbyt wiele to już jest źle, tylko po prostu jest tak, że gdzieś ten, te, ten rynek się może załamać pod względem e, zbyt dużej ilości gier. Ja już dawno doszedłem do wniosku, że ogólnie gier jest za dużo i wielokrotnie powtarzałem, że gier po prostu wychodzi za dużo i jakby, niedługo będzie tak jak z planetami w No Man's Sky, że żadna ludzka istota nie jest w stanie sprawdzić wszystkich ba, nawet, no, nie jest w stanie sprawdzić promila tych gier, nawet jeśli byłyby to, yy, nawet jakby to były same super gry, to i tak nie ma, nie ma szans się z nimi zapoznać. Bardziej mi odpowiadały czasy dawniejsze, nie, wiem, przełomu wieku, czy jeszcze wcześniej, kiedy o grach wiedziało się, powiedzmy, czytało się wcześniej, były zapowiedzi, człowiek jakby nastawiał się, że gra powiedzmy wyjdzie już. No, bo, bo, to nie było tak, że była zapowiedź i gra wychodziła za dwa lata, tylko było tak, że zapowiedź i gra pojawiała się na przykład za dwa czy trzy miesiące. Na przykład tak było w przypadku Amig, czy, czy w przypadku mhm. gier dosowych jeszcze. I, i, I tych gier wychodziło mniej, można było je ogarnąć, można było może nie, nie zapoznać się ze wszystkimi, ale jakby słyszeć. nie zagrać we wszystkich, ale o wszystkich słyszeć o, przeczytać recenzję, zapoznać się z, z obrazkami i tak dalej. W tej chwili ja sądzę, że, że jestem w stanie ogarnąć 5% może tego co wychodzi. W sensie takim, że, że słyszałem tytuł, że coś mi mówi ten tytuł, że wiem, o czym jest ta gra. Nie mówię już o, o zagraniu w nią, bo to już jest w ogóle abstrakcja, ale gier, gier jest za dużo. Tak samo jak chyba w ogóle wszystkich, wszystkich innych dóbr. Mamy, mamy tych rzeczy za dużo, ale za mało wśród nich jest takich, które wybijają się ponad przeciętność. Albo może są, no jest... tylko giną w tłumie, na przykład. No właśnie, to jest, to jest ten problem, bo yy, i też później w tej, ta, ta selekcja naturalna, która jednak yy, tutaj podlegają. No pod, to... To jest taka sama selekcja neutralna, jakiej podlegają nie wiem, seriale w telewizji, filmy w kinach, właśnie książki, że nagle się okazuje, że, że takie naprawdę dobrych rzeczy, które są trudne do zrozumienia, znaczy w sensie nie to, że, że, że ten, ale że one coś, mają jakąś taką głębszą treść, także że, że, że, że jakiś takie drugi dno w nich jest, że te gry, czy jakieś filmy, czy seriale, one nie są popularne, że to, to, to nie jest, to rozmawiałem, jest taka dyskusja, którą prowadzimy na Prosta, wiesz, prosty temat, tak? Czyli tam polskie seriale, jakie problemy są z polskimi serialami, jeśli chodzi o odbiór. Generalnie e, e, Tomek Pieniak wspomniał, że e, w jego ulubionym zakładzie fryzjerskim, gdzie lubi gdzie z paniami rozmawiać o różnych rzeczach, e, no jest kwestia tego, że większość osób na przykład nie ma zupełnie e, poczucia tego tak, tak zwanych tak, tak, tych wartości, jak production value, nie? Czyli, mhm. czyli tego nie, nie potrafi rozróżniać na przykład od, od walorów produkcyjnych e, serialu Typu um, szpital, czy tam, nie wiem, szkoła, czy takie te fajnowskie, takie te, te, te, -fabodokumenty. Trudne jak, sprawy, przykład, Tak, trudna sprawa A jakiegoś takiego, a, a jakiegoś, a, a, a jakiś taki profesjonalny serial, nie wiem, typu teraz Belfer jest, tak, czy, jakiś, czy jakieś, czy no, jakiś amerykańskie filmy, czy to tak dalej. Generalnie jest takie przeświadczenie, że nie wszystko, co amerykańskie, zachodnie jest lepsze. To jest, to jest jedno, prawda? Ale drugie, że kiedy, kiedy mamy tą podgrupę, na przykład polskie seriale, to wszystko wygląda jednakowo. I, i, e, i wtedy zaczynają decydować takie rzeczy, co się najlepiej sprzedaje, po co ludzie sięgają I, i, i ten taki najmniejszy wspólny mianownik w grach też w końcu się pojawia i e, boję się, że przez to, że gry są coraz droższe wykonają te wiesz, te AAA, mhm. to jakby ciężar na to, żeby coś interesującego się pojawiało spada na gry niezależne, ale przez to, że jest tych gier coraz więcej niezależnych, coraz trudniej, jeśli ktoś nie odkryje jakieś gry perły i, i, i, mm -hmm. i to się nie rozniesie wiralem jakimś takim, to właściwie my na przykład możemy sobie nie zdawać sprawy, że gdzieś jest w, w, w tym morzu gier niezależnych coś na przykład na miarę Tetrisa, tak, czy, czy coś... Nie no coś zdecydowanie komuśny. tak jest. Ogólnie koszta gier tych po, po, z potrójnym A są tak ogromne, że twórcy boją się ryzykować i Stawiałem już na znane, oklepane pomysły, no, Gears of War to jest przykładem, tak? To nie jest gra, to jest świetna gra, ale to nie jest gra w żaden sposób rewolucyjna, jak jedenka jednak była. To jest gra, która bierze utartą formułę, ją poleruje, także błyszczy się wyjątkowo i zdecydowanie przyciąga uwagę, ale to nie jest gra, w której postawiono, postawiono na jakiekolwiek ryzyko. To wszystko jest zrobione tak, żeby przypadkiem tego ryzyka nie ponieść, więc no tak. y, no, w przypadku właśnie twórców y, tych jakby tworzących gry na najwyższym poziomie, w większości, bo nie wszystkich, to oni stawiają na utarte rozwiązania i na takie rzeczy, które się już sprawdziły, tak podobają mi się te piosenki, które już kiedyś słyszałem. I, I tak, no, tak. podejrzewam też się z graczami, że, no, że lubią, lubią te, te gry, które już w pewien sposób znają i nowe pomysły rzeczywiście chyba mają szansę przedrzeć się głównie, nie, nie powiem tylko, ale głównie w grach niezależnych, oczywiście są twórcy, którzy się ryzyka nie boją, wydaje mi się, że CD Projekt REC się ryzyka nie boi. Albo powiem tak, boi się w mniejszym stopniu, bo sądzę też, że, że na przykład cyberpunk będzie pełen takich elementów, których mogliśmy w innych grach nie spotkać, albo mogły się pojawić w grach niezależnych i będą mhm. w cyberpunku jakoś fajnie dopracowane. Przy czym od razu podkreślam, że mówię to zupełnie z domysłu, nie mam kontaktu z nikim kto tworzy tak. cyberpunka. Także to, nie, nie jest, to nie jest jakieś wewnętrzne info, tak to jest tylko tak jakby moje nie domysły jestem... Ja myślałem, że na przykład jestem w stanie przewidzieć, co będzie na przykład za dwa lata, jeśli chodzi o nasz, e, e, to, no, tą branżę, nie, ten, ten półświatek growy, ale wydaje mi się, że, że tak się dziwnie te, te wszystkie losy toczą i, i, i platform i tego, co się dzieje na przykład, nie wiem. No, kto pomyślał jeszcze, że na przykład, nie wiem, Nintendo, <laughs> jak, jak prawda, jak się, zanim się pojawiło Wii, to wszyscy się śmiali z tego, że będzie taki, taka śmieszna konsola. Później się okazało, że była rewolucja. Później wszyscy czekali na kolejny krok w tej rewolucji Nintendo i okazało, i okazało się, że zrobili coś, co, co, co trafiło do właściwie do nikogo, tak? Wii U. Mhm. I teraz znowu nie wiadomo, czy na przykład to nie będzie znowu rewolucja, kiedy się okaże, że zrobią konsolę, która jest jednocześnie przenośną i stacjonarną. Nie? Że, że to po prostu tak wiele no rzeczy jeszcze no, jednocześnie. No. Tak. Na, na nx czekam bardzo, tylko coraz bardziej zaczynam się irytować, że tak naprawdę Nintendo nabrało wody w usta i nic nie mówi. Już, już ta liczba plotek mm. jaka krąży o się jest tak ogromna, że w zasadzie no nie wiem, można by... No boję się, że oczekiwania będą zbyt wielkie że, że, że te oczekiwania po prostu Trochę się zawiodą. tego boję, tak? że będą oczekiwać gracze właśnie świętego grala Nintendo, a okaże się, że jest fajny sprzęt, ale gralem świętym to on linie jest. Mm -hmm. Dobrze, słucham, będziemy kończyć Ja tylko na zakończenie powiem, że też Grywam w Corsę. Nie wiem, czy ty ci coś mówi To jest samochodówka Co? Tak, i to jest właśnie tak przeczytałem przed, przed nagraniem, że asetokorsa to jest z włoskiego właśnie i to nie jest jakiś model samochodu, bo zawsze mi się wydawało, że zawsze to brzmiało, że jak Opel Corsa i tak dalej, ale to jest yy, chyba właśnie z włoskiego Racing Setup czy Car Setup. Ja nie wiem, jak to w ogóle po, tak po ustawienia samochodu tak po mm. przełożyć. Ale to jest symulator. To jest symulator yy, yy, samochodów wyścigowych, który, który pc towi gracze już znają od dłuższego czasu, bo on na wersji pc jest, jest dostępny i jest z tego, co wiem, bardzo doceniany, szczególnie jeśli chodzi o wzorowanie trans, wiesz, takie, takie elementy, które są ważne dla kogoś, kto, kto się interesuje samochodami, kto, kto, dla kogo jest ważny, dźwięk silnika, wiesz, odpowiedni model sterowania, wiesz, model jazdy dalej. No ale, jako że jest właściwie taka posucha na rynku y, gier, gier wyścigowych, takich, takich symulacyjnych i tak naprawdę y, ja jestem w stanie wymienić na przykład wiem, Project Cars, Oprócz, oprócz właśnie Assetu Corsa, no nie ma jeszcze... No i oczywiście force Motorsport, dwie, dwie części, które wyszły na, na, na Xboxa e, One, mm -hmm. pie, piątka i szóstka, ale no, na lat jakby czekamy na, na, na PlayStation 4, żeby się coś takiego pojawiło, co, co, co zmiecie, prawda, e, e, wszystkim bereciki z głowy, tak, z skarpetki, czyli, czyli najnowsze części Gran no ale póki co ani widać ani słychu. Więc trzeba się zadowalać takimi grami, które, które, które mogą być na przykład uznawane za zgrzewane kotlety, no bo właściwie, kiedy masz grę wydawaną na konsoli po, po, długo po premierze pecetowej, no to, to jest coś takiego, że, że zastanawiasz się, no nie, czy, czy, czy to miało sens, no ale no to, jest, to jest gra zdecydowanie właśnie, tak mówię, dla, dla kogoś, kto jest fanem e, gier, e, gier wyścigowych, kto najlepiej ma kierownicę, mhm. w ogóle sterowanie na padzie jest bardzo trudne i trzeba się przyzwyczaić, nie dlatego, że, że generalnie sterowanie jest trudne, tylko jest, jest bardzo specyficzne zupełnie inaczej reaguje, jak na przykład, nie wiem, w takiej forcie, czy, czy coś takiego, więc y, jeśli ktoś w ogóle ma pojęcie, jak, jak się ustawia, wiesz, te, te martwe strefy, czułość gałek y, i tak dalej, i tak dalej, y, nie wiem, gamę sterowania, to jest w ogóle dla mnie coś, coś magia. Próbowałem różnych tych opcji, ale ostatecznie, potem wszystkie zostawiłem przy tych ustawieniach standardowych, to, to na pewno gdzieś tam dostosuję sobie tak te ustawienia, żeby ten pad mu, mu, mu, nie, mu dobrze działał, ale to, co mnie uderzyło, to jest to, że po prostu gra jest, no ma fantastycznie wykonane samochody. Mhm. Transy są oddane, prawda, laserowo, podobno, nieźmierzone, <śmiech> wszystko, więc to, to, to, to mniej więcej jest zrobione tak, żeby to autentycznie wyglądało. Ale to, co mnie najbardziej po poirytowało, to jest to, co, co cię poirytowało w Gearsach Ultimate Edition, czyli, czyli sztuczna inteligencja kierowców. No po prostu ona, ona nie istnieje, bo jeśli za tobą jeździ kierowca i ty czujesz, że on po prostu, kiedy mu zajeżdżasz, i on nie wyhamuje, tylko on zrobi wszystko, żeby ci zjechać w tyłek, no to wiesz, że, że, że coś jest nie tak, gra w to, jakby gracz grał, albo jakiś taki ktoś, kto, kto raczej agresywnie się ściga, a nie, a nie, nie, nie bierze udział w wyścigach, gdzie teoretycznie, kiedy na przykład grasz z modelem zniszczeń, uszkodzeń samochodu, to, to, to, to możesz wyeliminować kogoś albo, albo siebie, albo on mógłby siebie wyeliminować z gry. Wyeliminować z gry. No tutaj to nie następuje. I, I momentalnie wiesz, samochody są tak czułe na takie rzeczy, że wypadasz z trasy. A w tej grze, jak wypadniesz z trasy, to nie ma tak jak sobie i wracasz. Koniec. To jest kaput. Nie, nie, jest, jest bardzo trudno dogonić przeciwnika. Zresztą yy, ja włączyłem sobie tryb kariery. Tam yy, yy, masz to podzielone na, na klasy, prawda? I N1, N2 itd., itd., itd. N3, aż tam dochodzi do jakichś super klas. Ja najwięcej czasu spędziłem w klasie N2, bo tam na chyba na Nurembergu. Nurembringu? Nie wiem, przepraszam. Nie no, wiemy, w, wiemy, się... w, wiemy o co chodzi. Ale wiesz, to chodzi. jest ta, ta słynna, słynna niemiecka trasa, fenomenalna, ale no na niej wygrać nie mogłem. I ustawiłem sobie nawet poziom naj, na, najłatwiejszy, i czytałem na forach, i wszyscy mieliśmy, po prostu coś jest nie tak, że w ogóle też samochody są źle dobrane. Może że masz może... źle, wiesz, spusty, tak jak ja. Też też na tym myślałem, wiesz, rozkręcałem, próbowałem wszystkiego. No i w końcu tam, y, znalazłem sposób, jak, jak mogłem oszukać, ściąć trasę w pewnym momencie, gdzie nadrabiałem kilka sekund i udało mi się w ten sposób wygrać, y, ten etap i jednocześnie awansować do kolejnego już, y, poziomu, nie, kariery, gdzie, gdzie już takich problemów nie miałem, nie? jest jakiś taki dziwny rzecz. Dlatego, że taka jest, przez to, że ona jest taka ultra realistyczna, znaczy ultra, w moim mniemaniu, ktoś to może na przykład grać w takie gry, uznać, że, że na przykład, wiesz, to jest, to jest kaszka z meczkiem, no, szczególnie jak na przykład gra na, na kierownicy. Ale jest bardzo ważne, czy nie ścinasz zakrętu właśnie, czy nie wyjeżdżasz. Jeśli jeśli gra w pewnym momencie uznaje, że, że zrobiłeś coś jakiś jakiś nielegalny manewr, to każe ci hamować, na przykład każe ci zwolnić przez pięć sekund. I to też jest, jest, jest moment, no nie? Ktoś cię przegoni przez te pięć sekund, no nie, znowu musisz musisz na, nadrabiać I, i, i pod tymi takimi względami właśnie, no. no yy gra może się wydawać, że jest właśnie grom dla masochistów. Ale w pewnym momencie, jak już tak opanujesz to wszystko, zrozumiesz ten system, rozgryziesz go, yy, zrozumiesz, że te linie pomocnicze, które ja na przykład korzystam, czyli te, te linie hamowania, mhm. że one są tylko tak dla picu namalowane, bo one, bo one nie, nie reagują tak jak na przykład chyba to jest w forcie, że, że zależnie od twojej prędkości, to kolor linii, on będzie się zmieniał, nie? Ale jeśli tu masz tak, że na przykład na prostym odcinku ci się pojawiają jakieś plamy czerwone, nie wiesz, nie wiesz z jakiego względu, to wiesz, mhm. że coś jest, coś jest nie tak, no ale to jest pikuś, nie? to jest coś, co, co, co w pewnym momencie jak zaczynasz rozumieć, jak to działa, to, to jest ten, no i wiesz, wybór samochodu jest bardzo, bardzo ciekawy, ja oczywiście jestem daleko od ukończenia kariery, wiesz, spróbowania tego wszystkiego, ale yy, ja bardzo lubię, wiesz, widok za kierownicy, ale też coś jest, mhm. coś jest świetne, kiedy na przykład ktoś, kto ma kierownicę, no nie lubi mieć zdublowanej kierownicy, ale lubi grać w kokpicie. To jest ten ta, ta wersja kupitu, gdzie, gdzie nie masz e, kierownicy, tylko po kierownicy. prostu widzisz tak, więc, no, więc jest bardzo ciekawa gra Pomyślano o wszystkim e, taki średniak... tak, ale, ale ja myślę, że, no, że przyda się jeszcze parę jakichś update'ów zanim, e, zanim naprawdę można powiedzieć, że, że to będzie jakiś konkurent wśród, wśród tych wszystkich gier e, wyścigowych, które, które mam nadzieję w pewnym momencie zaczną wylewać się na tę konsole, szczególnie właśnie kiedy e, wszyscy czekamy na e, Gran Turismo Sport i, i, i tak dalej, no ale Wybacz, że Cię nie podpytam, ale większość samochodówek stanowi dla mnie czarną magię i wydaje mi się, że stopień skomplikowania forcy to jest chyba maksimum, na co jestem w stanie, co, co jestem w stanie przyjąć. Tutaj musimy zakończyć ten odcinek. Ja Bardzo bardzo Ci dziękuję, Jersławie, że, że znalazłeś czas. Dziękuję budywać. za zaproszenie tradycyjnie. I, pro, I wiesz, dopraszam się jeszcze. <laughs> no nie, no to jest to już jest na stałe. Yy, I yy, zapraszam o Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy przypominam, że 5 listopada będzie spotkanie w Warszawie, oczywiście takie kameralne, nic, nic wielkiego z pompą, bez kamery i tak dalej. Szczegóły na grupie, więc zapraszam jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Rysława na jego stronie www.ryslaw.pl Dziękuję bardzo, gdzie m.in. można znaleźć unboxing PlayStation VR i oczywiście też filmy związane z. Hamamiał te Jeszcze, pamiętam, nie, jeszcze o, ich tam nie, nie ma, ale dorzucę. tak. w tej chwili są na razie tylko na kanale YouTube'owym oraz na mojej stronie Facebookowej, ale, ale wrzucę też na Rysach. A one te... nie są we wpisach, tak, tak, tak. No tak, oczywiście YouTube i Facebook Official Ryslaw, tak? Official tak. E, I pamiętaj jeszcze, żeby odwiedzić nas na naszej grupie Fantasmagieria, e, lubić na, na, na Facebooku podcast Fantasmagieria. Pamiętajcie, że możecie też wspierać Fantasmagierię, na przykład drobnymi datkami. W tym tygodniu chciałem podziękować Wojtkowi i Krzysztofowi. Więcej na ten temat znajdziecie we wpisie do odcinka lub na stronie. Do zobaczenia za tydzień. Hej! Trzymajcie się, na razie, hej!